I like scary movie. What's your favorite scary movie? You have to have a favorite. What comes to mind? Black Christmas, The Texas Chainsaw Massacre, Sleepaway Camp, The Slumber Party Massacre, Halloween, Hello Mary Lou, Prom Night 2, Urban Legend, Nightmare on Elm Street. Będziemy ciąć, patroszyć, szlachtować i dźgać. Schematy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 Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie <śmiech> konglomeratu podcastowego. Jesteśmy jak zawsze na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Tak, tak, prosimy nie regulować odbiorników, wyłaniamy się z Halloweenowej mgły, z taką determinacją godną prawdziwego boogiemana. No i powracamy do naszej slasherowej przygody. Nie wierzyliście, że to się wydarzy, co nie? <śmiech> tymczasem jesteśmy, przedzieramy się dalej przez te gatunkowe haszcze noc i rozkładając slasherowe filmy na te drobniejsze, najdrobniejsze składowe z analityczną ostrością, ciętymi ripostami i odważnym kobiecym spojrzeniem. To my, jako pierwsza przez te haszcze przedziela się Bogusia Szewczyk, mam sierp w dłoni, jestem gotowa do e, gadania, a moje tyły ubezpiecza <grywania> niezawodna, uzbrojona w maczetę Marta Potwornicka-Płaza, czyli jednym słowem kobiety eksploatacji przy mikrofonach. Cześć. Jezu, cześć, dzień dobry, witajcie. Wy się nie spodziewaliście i my też się nie spodziewałyśmy, że w końcu wrócimy, ale wstajemy z grobów, otrzepujemy kurz. Straszymy Was. Ja ubieram już moje łyżwy po to, żeby tutaj krążyć wokół Bogusi, uważać na nią, bo ma chyba niecne zamiary dzisiaj. Tak, zdecydowanie niecne zamiary. Bardzo się cieszę, że wracamy do tego naszego cyklu, bo już faktycznie trochę zapomnianego. Bo tęskniłam to po pierwsze, a po drugie nie lubię rozgrzebanych projektów i akurat Kobiety Eksploatacji są takim cyklem podcastów, który bardzo bym chciała kontynuować i zamknąć ten, ten rok dwuletni albo nawet trzyletni rok ze slasherami, bo no, faktycznie jest to naprawdę ciekawy projekt. Tymczasem cały czas jesteśmy w, roku, w latach 80., a konkretnie... Wyjdzie nam po prostu fantastycznie. Jesteśmy konkretnie w roku 1983, kiedy to premierował... Zapomniany film, kanadyjska produkcja zatytułowana Curtains. Po polsku ten film ma tytuł Odsłony i pod taką też nazwą możecie go sobie w różnych miejscach wyszukać. No i zawsze, gdy zaczynamy rozmowy w kobietach eksploatacji, to się trochę tłumaczymy z tego wyboru. I tutaj oczywiście pytanie będzie skierowane głównie do Marty, która przygotowywała nam tę listę filmów, bo w przestrzeni internetowej odsłony są najczęściej określane jako, uwaga, cytuję, nudny kanadyjski slasher ożywiony jedynie przez przyzwoitą obsadę marnującą czas na takie szmiry z historią produkcji ciekawszą niż gotowy produkt. Koniec cytatu. Marta, no to co to jest? Czy to jest naprawdę nudny kanadyjski slasher? Wzdycham z zażenowaniem, bo takie opinie pokazują doskonale, dlaczego kobiety eksploatacji muszą wrócić. No ja tak trochę staram się ciebie sprowokować. No dokładnie, twierdzę. słuchaj, naprawdę, nazwać odsłonę nudnym slasherem, to naprawdę trzeba się postarać i naprawdę trzeba mieć taki, yy, taką suczewkę bardzo ograniczającą na ten nurt, który sprowadzalibyśmy tylko do scen zbrodni, efektownej fabuły napędzanej co z zwrotami akcji, bo owszem, odsłony są filmem trochę takim staroszkolnym, staromodnym. Mhm. Może zaskakiwać, że powstał w 83, bo sprawia wrażenie trochę starszego albo właśnie takiego tak. unurzanego w innej grozie. Ale to absolutnie nie jest jego wada, bo ta powolność czemuś tam służy. Trochę myleniu tropów, trochę pokazaniu nam bohaterek z takich zaskakujących stron. A nudności zaprzecza chociażby to, jak szalenie wyprzedzający swoje czasy jest ten slasher pod kątem konstrukcji fabuły, w ogóle o czym opowiada ten film. Powiem ci, że hmm. ja widziałam go po raz pierwszy już jakiś czas temu i Powrót do niego po latach już po erze Mitu, po odsłonięciu tych wszystkich skandali związanych z nadużyciami władzy, rzuciło mi zupełnie inne światło na ten film, na to jak on wygląda, o czym opowiada, jak tak. traktuje kobiecość, no bo jesteśmy kobietami eksploatacji, więc tropimy tutaj przede wszystkim znaczenie kobiet na gruncie poszczególnych nurtów, w tym przypadku Slashera, więc pod tym kątem ten film jest absolutnie fascynujący powiem ci, że już scena otwarcia zrobiła na mnie po raz kolejny olbrzymie wrażenie, więc historia powstania owszem, ale to jak sam film wygląda to jest zupełnie coś innego, tylko no właśnie, trzeba mieć entuzjastyczne podejście do tego nurtu i przede wszystkim podejście, które nie skupia się na poszukiwaniu określonych punktów, które slasher musi spełnić, tylko takie podejście, które daje się zaskakiwać, daje się ponieść danemu filmowi, bo odsłoną ewidentnie warto dać się ponieść. Tylko w stu procentach się z tym zgadzam. Tak się trochę zająknęłam rozpoczynając ten blog, bo właściwie to jest przykład takiego filmu, który jest definiowany wyłącznie przez jedną taką scenę totalną, która przebiła się poza tę horrorową banieczkę i zapisała się no, z złotymi zgłoskami historii kinematografii, bo no, będziemy mówić o tej scenie za chwilę, ale mhm. no, to przykre to jest po raz kolejny, bo już któryś z tych tych slasherów, które omawiamy w ramach tego naszego cyklu, to jest właśnie taki film, który jest trochę zapomniany i przykryty rzeczywiście takim kurzem. Nie? Leży Oj, gdzieś tam na półce i czeka i czeka na, czeka na odkrycie na w na nas, żebyśmy przypomniały o, tym, o, ty, o tej produkcji. Ja przyznam ci się, Marta, że nie słyszałam nic na temat tego filmu, zanim nie wpisałaś go na tę naszą listę. Nie, nie miałam okazji oglądać go wcześniej. I ten mój pierwszy seans odsłon był bardzo trudnym doświadczeniem. Bo to, tak, jak, tak jak podkreśliłaś, to jest taki film trochę, trochę staroszkolny, ale też bardzo mocno chaotyczny, co oczywiście wynika z tych wszystkich problemów, które odsłonowała odsłony miały pod kątem produkcyjnym, ale za drugim razem, gdy już mniej więcej wiedziałam, jak ta fabuła przebiega i zaczęłam sobie to wszystko racjonalizować i układać w głowie, to już było lepiej i naprawdę w, wpatrując się i wsłuchując w pojawiające się w, w odsłonach dialogi, to byłam mega zaskoczona tym faktem, że to jest film z roku 1983, i to jest cholernie nieprzystający do um, konwencji slasher, bo ile w historii podgatunku mieliśmy opowieści, które po pierwsze, wy, bo, bohaterowie wywodzili się z kręgów y, celebryckich. Mm -hmm. no tutaj mamy m, postaci, które są aktorkami. To się nie zdarzało. Showbiz nie był y, w latach 80. Y, głównym tematem kina grozy. No a po drugie, to jak dużo bohaterki mówią o pewnych... Y, złych sytuacjach, które mają miejsce, tak. no to jest też po prostu coś mega zaskakującego, więc cała ta, cała ta otoczka kina nudnego i kina no takiego, który nie do końca kompetentnie realizuje te założenia gatunku, no to jest rzeczywiście takie czepianie się dla samego czepiania, bo mam takie wrażenie, zanim jeszcze wejdziemy w te tematy mhm. około produkcyjne, to mam takie wrażenie, że odsłony mają swoich fanów i mam na to dwie dwa argumenty, które, którymi postaram się tutaj was przekonać do tego. Przede wszystkim w roku 2002 jeden z zespołów death metalowych Mortician wydał jeden z lepszych albumów zatytułowany Darkest Day of Horror i utworem otwierającym tenże album była kompozycja Odra Czyli tak jak bohaterka sztuki, którą chcą zrealizować w, w, w odsłonach. No więc to jest już jasny dowód, że lider zespołu Will Raymer uważa ten film za jeden z lepszych. Sam zresztą mówi w wywiadach na ten temat. To jest jeden argument. A drugi dowód jest taki, że jeśli obejrzycie sobie zwiastun czarnego telefonu drugiej części, to zauważycie, że tam jest parę migawek z takiej właśnie sceny zabójstwa na łyżwach, więc gdzieś te, <śmiech> <śmiech> więc gdzieś te związki z odsłonami i wpływ pewnych scen z tego filmu na wyobraźnię twórców to są jednak no, mocno żywe elementy i powracające i też taka trochę wiedza tajemna, bo jak ktoś tego filmu nie widział, to nie zdekoduje, nie zdekoduje tego wszystkiego. No właśnie. 83 rok, czyli jesteśmy jeszcze w tym momencie, kiedy kanadyjska filmografia, kanadyjski przemysł filmowy kusi producentów i reżyserów ulgami podatkowymi. Wspominałyśmy już o tym, ale tylko przypomnijmy, że to jest właśnie taki, taki moment, kiedy montowane i kręcone w Kanadzie produkcje, w których powinni grać głównie kanadyjscy aktorzy, uzyskiwały 100% odliczenia od podatku, od podatku i, i zwroty kosztów. No i to zachęciło kilku twórców, a szczególnie reżysera. No właśnie i tutaj. <ścoughs> Marta, pomóż mi. E, r, r, r, mryle, bler, bler, bler, bler, czekajcie, bo się już zaplątałam językiem w to nazwisko. No, proszę się nie śmiać. Otóż reżyserem filmu Curtains Studios odsłony jest Richard Ciupka. Ciupka, ciupka, w zależności od tego, jak podpowiada Google Translator. Powiedziałyśmy raz, nie powtórzymy tego więcej. Trzeba, no, bo to jest takie urocze nazwisko. On tak, tak bardzo się nie kojarzy z tymi wszystkimi makabrycznymi tematami, które w tym filmie tak. znaleźć, się, znaleźć się powinny. No Ale faktycznie historia, odsłon, ta filmowa droga na ekran, to były właściwie dwa i pół roku e, ciężkiej produkcji, ciężkiego borykania się z różnymi problemami, bo e, właśnie reżyser wspomniany Richard Ciubka Richard, popadł... Richard C. popadł w konflikt z producentami, co w efekcie doprowadzało do zmian w obsadzie, różnych dokrętek, przeróbek scenariusza i licznych kłótni o wizję, w jaki sposób ten film miał wyglądać. I po odwołaniu jednej z głównych aktorek, Ciupka stwierdził, że ma to w nosie, umywa ręce od tej produkcji, a i y, stery y, i te wszystkie montażowe tutaj rzeczy przejął Peter Simpson, który poświęcił właśnie prawie dwa lata na sklejenie tego gotowego produktu i ostatecznie film wypuścił w roku 83. I to y, ten zarys historii y, odsłon, który przed chwilą wam skrótowo przytoczyłam, bo to jest rzeczywiście mega skomplikowana y, sprawa. Czytając o tym można się nabawić konkretnej migreny, bo tam faktycznie było bardzo dużo Różnych zmiennych. personalnych i nie tylko. Tak, tam jest bardzo dużo zmiennych, <laughs> ale y, m, wpływ dwóch twórców na ten film bardzo mocno jest widoczny w, podczas tego seansu, bo on, odsłony są takim filmem trochę pękniętym i rozsadzonym pomiędzy artystycznym charakterem, który ewidentnie tutaj Richard chce, C. chciał wprowadzić, bo no, zajmował się wcześniej operatorką i był gdzieś tam uznanym operatorem i montażystą również też. Więc ten taki artystyczny charakter pod kątem budowania niektórych scen, wykorzystywania przestrzeni to, to, to jest widoczne. A z drugiej strony przyszedł Peter Simpson, który bardzo chciał z tego zrobić typowy slasher. No ale czy rzeczywiście to rozdwojenie jaźni tego filmu jest jednym z tych problemów, które można mieć z tą produkcją? No to, to tutaj Marta, w twoją stronę teraz piłka, co myślisz? Czy to jest kłopot? Rozdwojenie jaźni. Widzę, że rzucamy foreshadowing odnośnie fabuły. Dużo o tym filmie myślałam, Bardzo ale powiem ci, że to jest akurat takie instynktowne. Nie planuję takich rzeczy. Czyli twoja podświadomość już ci podpowiada, tak. jak go opisać. Powiem tak Ci jest. tak, zdecydowanie jest to film wyróżniający się pod wieloma względami odnośnie tego, czego się spodziewamy po, slas po slasherach. Of course to mm -hmm. nie jest też film, który był jedyny w swoim rodzaju, no bo chociażby w Happy Birthday to Me mieliśmy również takie wątki, y psychoanalityczne, psychodeliczne zaburzania jaźni świata realnego i, yy, i naturalnego, więc to jakby jest powiązane z tego typu filmami. Czy to może być problem? Kurczę, ja nie jestem obiektywna, bo mi się bardzo ten film podobał, więc powiem tak, dużo zależy od tego, czego my w ogóle oczekujemy po slasherach. Wydaje mi się, że nudzić mhm. się na tym filmie może ktoś, kto ma bardzo wąskie postrzeganie tego gatunku, trochę jakby związane z tym, czym ten gatunek był właśnie na początku lat 80., no bo 83. rok, więc jakby slasher wciąż obracał się wokół określonych schematów, określonego wyobrażenia. I takie mm -hmm. filmy jak Odsłony były właśnie czymś, co trochę od tego odbiegało. Więc jeżeli mamy takie podejście na zasadzie, twórco zaskocz mnie czymś, to myślę, że tutaj łatwo popłyniemy z prądem, bo naprawdę co róż dostajemy tutaj elementy zaskoczeń. Sama scena otwarcia jest czymś zupełnie innym, intrygującym, bo ciężko nam przewidzieć, w którą stronę ten film pójdzie w momencie... Gdy... Ale jest też pewną zapowiedzią tego, co się wydarzy oczywiście, później. To oczywiście, w ogóle mm -hmm. wiesz, sam koncept, że mamy tutaj do tak, czynienia tak, tak. z dorosłymi kobietami, bo slashery w definicji, z definicji były historiami poświęconymi nastolatkom, jakimś mm -hmm. nastoletnim przestrzenią, a, a tutaj mamy dorosłe kobiety, które są już jakby obarczone pewnymi doświadczeniami, które wpływają na to, jak teraz się będą zachowywać. I przede wszystkim fascynujące jest to, że każda z tych kobiet jest jakaś. Więc one świetnie... No tu się nie zgodzę. Naprawdę? O, to chętnie posłucham. Mm -hmm. Bo mm -hmm. dla mnie było naprawdę fascynujące obserwowanie nie tylko każdej z nich, z yy, osobna, ale też jak współgrają ze sobą. Tym bardziej, że to są takie kobiety, które podejmują... Decyzje, które niekoniecznie się nam muszą podobać, które są... Yy trudne w zrozumieniu, w akceptacji, więc to są też trochę takie megiery momentami, bo zastanawiasz się, kurde, babo, dlaczego to robisz? W ogóle widzisz sama siebie, słyszysz sama siebie, więc to są bohaterki zaskakujące, więc tutaj trzeba dużo mm, otwartości wobec tego, jakim nurtem jest slasher, po to, żeby czerpać z tego filmu dużo frajdy, no a już taką, takim aspektem bardziej powierzchownym, który jest ekscytujący przy oglądaniu tego filmu, to sama scenografia, sama otoczka, no bo mamy tutaj do czynienia z bardzo klimatycznym, trochę takim gotyckim domem, mm -hmm. w którym są zamknięte nasze bohaterki wraz z bohaterem, czyli tym guru, reżyserem, który on tutaj decyduje o być albo nie być, więc... Obrzydliwy. Obrzydliwy, totalnie. Dlatego właśnie powiedziałam na początku, że ten film zupełnie inaczej się ogląda. Mając teraz jakby w pamięci doświadczenia y, elementów, mhm. z czym ona się wiązała, bo bardzo mocno się y, rzuca na to, jak odbieramy to, co dzieje się na ekranie. Jeszcze zanim oddam Ci głos, to taka y, konkluzja bo też jestem ciekawa y, Twojego spojrzenia na to bo y, mamy do czynienia z filmem z 1983 roku. A już był to film bardzo autotematyczny, bardzo samoświadomy, bardzo też ironiczny w wielu względach, więc on trochę też zadaje kłam temu twierdzeniu, które się często w, wiesz, przewija, że nie wiem postmodernizm w że wymyślił Wes Craven. No właśnie takie, mm -hmm. takie filmy pokazują, że nie, że to była część gatunku już w poprzedniej dekadzie, który próbował jakoś wyjść naprzeciw widzowskim przyzwyczajeniom. Dlatego chociażby z tego względu warto się z tym filmem zmierzyć, żeby zobaczyć, że no to nie do końca z tym slasherem jest tak, jak nam się wydaje. No właśnie, przede wszystkim jeśli chodzi o ten postmodernizm, no to tutaj pełna zgoda, bo ja bardzo się skupiałam na tym, jak ten film wewnątrz fabularnej struktury w niektórych momentach sam siebie komentuje. I to, to też to. wydawało mi się fascynujące, że no tak, nie tylko te społeczne tematy i nie tylko jakiś tam nacisk na, na, na pewne właśnie typowe dla slashera kwestie, ale tutaj też bardzo mocno wibruje we mnie świadomość, odsłon jako takiego filmu mega kobiecego z taką niesamowitą kobiecą energią I, i filmu, który też jest nietypowy pod kątem tej całej slasherowej otoczki, chociażby z tego powodu, że yy, mamy tutaj bardzo dużo scen przemocy, ale one nie są udziwnione, nie są widowiskowe i bardzo często ta przemoc też odbywa się poza kadrem, no a przecież w slasherach z lat 80 głównie chodziło o to, żeby zaskakiwać widza kreatywnego z ten morderstw. Tutaj właściwie poza tym wspomnianym przez nas zabójstwem na lodowisku i głową w toalecie, która też w pewnym momencie się pojawia, to ten film pod kątem krwawości ujęć nie jest wcale tak bardzo przekraczający pewne, pewne ograniczenia. Nie wiem jakby to było, gdyby w tej finalnej wersji odsłon znalazł się, znalazły się te sceny, które wylądowały na podłodze montażowni i które nie trafiły do ostatecznej wersji filmu. Tam twórcy tej produkcji wspominają, że jedno z ujęć przedstawiało zabójcę otoczonego ciałami swoich ofiar i że na początku miało to być w ogóle zakończenie filmu. Jest to jedno o z alternatywnych wow, to zakończeń filmu, więc. Być mocne, powiem to już, Ci. Tak! Tak, to już zupełnie mi tutaj y, rzeczywiście gotuje mózg, jak sobie wyobrażę, jak nihilistyczny byłby to obraz i jak, y, jakby się to faktycznie komponowało w tę brutalną naturę y, slashera, no ale zrezygnowano z tego, zrobiono podwójne zakończenie, które też jest troszeczkę kontrowersyjne, to też myślę, że sobie tam już w późniejszej części analizy na ten temat y, pogadamy, no ale tak, fakt, że mamy tutaj dorosłe bohaterki, dorosłe bohaterki wywodzące się z konkretnej grupy Społecznej, bo odsłony są filmem opowiadającym o pewnym wyjątkowym castingu, który odbywa się rzeczywiście w zamkniętej, odizolowanej willi reżysera wspomnianego Strajkera, i tam przybywa sześć aktorek, które ubiegają się o wyjątkową rolę, rolę Kobiety zaburzonej psychicznie, rolę Odry. No i obserwujemy ten proces gry strajkera z tymi aktorkami, pewnych jego oczekiwań względem, względem tych młodych kobiet. I jednocześnie w tej przestrzeni znajduje się też zamaskowany, tajemniczy morderca, który krok po kroku tę dziewczynę eliminuje. Więc odnośnie tego, co mówiłyśmy w odcinku. Pierwszym w tym wstępniaku do natury slasherowej i tam opowiadałyśmy o tym, że niektórzy punktują Agatę Christie jako no, prekursorkę slasher'a. No to tutaj ta klasyczna formuła Hudnety jest rzeczywiście jedną z tych najbardziej widocznych. Mhm. No i mamy to, nie? Mamy to zamknięcie, mamy postaci, które są stopniowo eliminowane. No właśnie, a teraz pójdę w kierunku tego, co już wcześniej zasygnalizowałam i co Marta być może Ciebie zdziwi, bo podczas seansu tego filmu ja właściwie zapamiętałam tylko trzy dziewczyny, tak z, z imienia. Zapamiętałam Samantę, zapamiętałam Amandę i zapamiętałam Christy, czyli tę dziewczynę jeżdżącą na łyżwach. Pozostałe bohaterki są dla mnie tłem... I właściwie taką Masą. No może jeszcze bruk się wyróżnia. O, bruk jeszcze też mm -hmm. jest taka, taka, taka charakterystyczna. I zastanawiam się na ile to było intencją twórcy, a na ile wypływa to z, z jakiegoś tam błędu przy montowaniu lub rozpisywaniu tego filmu. I czy te wszystkie aktorki, te wszystkie bohaterki mają być do siebie tak bardzo podobne? No bo być może Striker miał też os, jakieś mm, wyjątkowe wymagania pod względem fizji z y, aktorek ubiegających się o te rolę. Ale tutaj będę jednak bardzo krytyczna pod tym kątem, że to jest film kobiecy, ale czuć, że jest napisany przez faceta, który mm -hmm. też bardzo często te bohaterki dosłownie traktuje jako tło i określa je pojedynczymi cechami, no bo tam wiesz, masz tę bruk, która jest starszą aktorką, trochę borykającą się z problemami alkoholowymi, masz Samantę, która na początku filmu trafia do szpitala psychiatrycznego, żeby się przekonać, jak to jest, być szaloną. Straszne, to, straszne aktorzka, to jest w ogóle matko i córko. To jest po prostu <laughs> to, jak zobaczyłam te sceny początkowe, bo film się właśnie od tego zaczyna, że ona jest zapisywana do tego, do tego ośrodka, tam przyjeżdża i udaje szaloną, żeby sanitariusze ją zakuli w kaftan i zamknęli na oddziale, no to, to w ogóle szczęka mi opadła i stwierdziłam, że nie wiem zupełnie w którym kierunku to pójdzie. Więc Samanta jest rzeczywiście taką bardzo, bardzo wyrazistą postaciom. No i jest też ta Amanda, która pojawia się zupełnie na początku i to by jasno nam sugerowała, że ona będzie final girl. A okazuje się, że nie, bo ginie 5 minut później. Więc no właśnie. Na, na, patrząc w ogóle na te wszystkie bohaterki, to tak, trochę mi brakuje jednak tego psychologicznego rysu. Tym bardziej, że mamy takie wąskie grono. Tam niewiele jest tych dziewczyn. A tak naprawdę ja nie mogę zbyt dużo na ich temat powiedzieć, a co dopiero kibicować. Więc mhm. pod tym kątem miałam naprawdę spory problem, żeby się wbić w akcję. Dopowiem słówko, zanim przejdę dalej, odnośnie tego początku, o którym wspomniałaś. Dla mnie był totalnie tak, tak. upiorny. Tym bardziej, że... Mm, Teoretycznie tam są momenty tego pęknięcia, powagi, kiedy nasza aktorka i reżyser odkrywają karty, pokazując przed nami, że to wszystko jest gra, to wszystko jest umowność. Ona specjalnie tutaj przyszła, żeby właśnie zbierać materiały do roli. method acting at its finest, ale z, z drugiej strony to jest pokazane wszystko w tak przerażająco realistycznym kluczu i trochę też takim... Y makabryzującym to, to otoczenie. Mm -hmm. Wiecie, o, o co chodzi, że często w horrorach szpitale psychiatryczne są pokazywane w taki bardzo demonizujący sposób, że to jest siedlisko, nie wiem, wariatów, psycholi i w ogóle najstraszniejsze dziewczyny bez zębów. Tak, tak, tak, tak, że to jest ge... <śmiech> generalnie y, najstraszniejsze miejsce na ziemi, prawda? Więc y, to jest takie z poprzedniej epoki, powiedziałabym. Y, natomiast jeśli... Ale działa. Ale działa, ale tak działa. To, powiem, to prawda. To działa nadal. Mhm. Jeżeli chodzi o samą tą kreację tego, że to jest film mm, o kobietach, a czuć mimo wszystko rękę faceta, to tutaj sobie należy zadać podstawowe pytanie na samym początku. Y, jakie są intencje twórcy, czy to, że ten film jest pokazany z takiej perspektywy, ma coś krytykować, czy ma po prostu obrazować pewną rzecz. Jakby fakt, że tutaj przede wszystkim striker jest tym bugimenem, którego macki sięgają ze wszystkich stron na nasze dziewczyny, jest to pokazane w bardzo krytyczny sposób. Pokazane jako no, jakaś problem, jakiś problem tego systemu, który jest tak wykreowany, że tą władzę daje w ręce właśnie jednego gościa, który może decydować o twoim być albo nie być. Więc mm -hmm. jakby ta męska perspektywa, męskie centrum akcji, że tak powiem brzydko, nie było dla mnie jakimś dużym problemem, bo miałam wrażenie, że to jest też zobrazowanie konkretnego świata, w którym no, aktorki musiały tkwić przez kolejne dekady, który dopiero ostatnio w pewien sposób zaczął się zmieniać, a to i tak nie do końca, nie w pełni i nadal to jest coś, co musi być w jakiś sposób wywalczone przez kobiety świata filmu. Więc to jest jakiś taki aspekt, który sprawia, że ten film może być odbierany w sposób uniwersalny, interesujący również dzisiaj. A jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś, czyli że część dziewczyn jest tutaj tłem na drugim planie i i są przede wszystkim mniej interesujące od tych takich bardziej wyrazistych bohaterek. Jakby totalnie rozumiem, o co ci chodzi. Być może to jest moja nadinterpretacja, do której oczywiście my jako kobiety eksploatacji zawsze zachęcamy. Nadinterpretujcie wszystko. To zastanawiam się, na ile to była świadoma decyzja, na ile wyszło przypadkiem. Ale też trochę to odczytywałam jako taką różnorodność Obrazu kobiecości w świecie filmu, że są no. wiesz, aktorki wyraziste, charakterne, które stoją mocno na swoich nogach, a są te, które trochę są w tle, które trochę idą z prądem, y ale tak naprawdę każda z nich może paść ofiarą tego samego systemu. Jakby I pada i pada, i pada mm -hmm. dokładnie. Wydaje mm -hmm. mi się, że obydwie interpretacje są walid, zarówno to, o czym ty powiedziałaś, jak to, o czym ja teraz mówię, więc y, to raczej nie ma się o co wykłócać w tym momencie, tylko y, to jest raczej też coś, co wydaje mi się. Y, nadaje odsłonom głębi, nadaje odsłonom takiego punktu wyjścia, który pozwala spojrzeć na to doświadczenie kobiecości inaczej. Bo spokojnie można to odczytać właśnie w taki sposób, że męska ręka autorska tutaj pewne kobiety zepchnęła na drugi plan i nie, nie dała im odpowiedniej uwagi, jak i z drugiej strony, że takie podejście było czymś świadomym po to, by pokazać, że tak naprawdę bez względu na to, kim byłaś jako kobieta, mogłaś paść ofiarą tego samego systemu. No come on, mówimy o slasherze, mm -hmm, więc e, mm -hmm, naprawdę mm -hmm. e, zachęcamy obydwie jako autorki tego wspaniałego cyklu do tego, aby na slashery spoglądać jakby poza tym schematem, który jest trochę narzucany jako na historię totalnie o czymś, o czymś, o kimś a nie tylko o realizacji pewnego tego właśnie schematu. Ale to też jest piękne, jak odsłony bardzo wyraziście pokazują pretensjonalność i to w obu obrębach yy, sztuki filmowej. Bo z jednej strony masz faktycznie te kiczowate, slasherowe motywy, które są nastawione tylko na liczenie konkretnych zgonów i na fontanny krwi pojawiające się na ekranie, ale tutaj jest też bardzo mocno krytykowana sztuka wysoka, no bo bohaterowie obracają się w tej przestrzeni teatralnej. No te angielski tytuł curtains, na no to też odnosi się do opadającej kurtyny, do tej przestrzeni sceny, kiedy przybieramy konkretne pozy i zmieniamy się, będąc aktorami. Te opadające kurtyny są też elementami dzielącymi film na kilka aktów, więc to założenie takie teatralne też jest w tej produkcji obecne. No ale właśnie, zostańmy przy tym strajkerze, bo wspomniałam wcześniej właśnie to zagadnienie pretensjonalności wysokiej sztuki i tego, ile w zasadzie aktorki i twórcy są w stanie poświęcić, żeby stworzyć coś w ich ujęciu wartościowego. Już tutaj przywołałyśmy cały ten wątek z metodą aktorską, z, tą, z tym, że aby właściwie zagrać pewną postać, to trzeba się tak na dobrą sprawę nią stać, co też oczywiście jak sobie prześledzimy historię aktorek i aktorów posługi się tą metodą Stanisławskiego, no to odkryjemy, że bardzo dużo tutaj zaburzeń osobowości, epizodów depresyjnych, więc to jest też dość kontrowersyjne tutaj wprowadzenie całego tego wątku, no a z drugiej strony mamy tego strajkera, który ma siebie samego za jakiegoś takiego artystycznego, teatralnego Boga. Tak. Zapominając zupełnie o tym, że przede wszystkim um, to um, Samantha kupiła mu prawa do tego, żeby on mógł w ogóle te odrę wystawić. To pierwsza kwestia. A druga kwestia, ta przywoływana przez ciebie scena otwarcia, która jest dla mnie czymś absolutnie fantastycznym z tego względu, że my już tutaj mamy w pierwszych dosłownie trzech minutach, kiedy Samantha ćwiczy rolę na scenie, to mamy już zaakcentowaną z jednej strony inne podejście do dzieła, a z drugiej strony wojnę płci, bo przecież sposób, w jaki oni z sobą rozmawiają. Samantha odgrywa scenę zdenerwowanej Odry, która przyłapuje swojego ukochanego na zdradzie i mierzy do niego pistoletem, chce, chce go zabić. I ona czuje to, bardzo mocno się wczuwa w tę rolę i jest świetna w moim odczuciu. Co oczywiście Striker kontruje, że no, nie tak się nie powinno grać, nie jest jesteś wiarygodna, wydaje mi się, że Odra by tak nie postąpiła. Co Samantha z kolei odbija takim tekstem, że bardzo mało wiesz o kobietach. <śmiech> <Prawda>? <śmiech> Więc to wyobrażenie kobiecości i męskości w obszarze dzieła i w obszarze kreowania sztuki też jest naprawdę bardzo ciekawym komentarzem. Tym bardziej, że Striker, ja się też zastanawiałam bardzo mocno, czy on właściwie podjął decyzję, która z tych dziewczyn zostanie Odrą. Czy on po prostu... Yy, tak, dla zabawy dokładnie tam. To, to, tak, bardzo mi to wszystko w, w, głowie, w głowie rezonuje. A z drugiej strony, a propos tego, co wspomniałaś, ta gra związana z mechanizmami castingowymi i z tym, jakie jest podejście młodych aktorek i starszych aktorek do ubiegania się o rolę, też jest bardzo wyraźnie podkreślona w tej scenie kolacji, kiedy o rano, jasne. dziewczyny rozmawiają o tym, co jesteś w stanie zrobić dla roli. i te starsze mówią, jestem w stanie nie zrobić wszystko także zabić a te młodsze mówią o tej sferze seksualnej, mm -hmm. o tym, że za przeproszeniem tutaj mogę zrobić mu loda, wulgarnie mówiąc, nie? Żeby, mm -hmm. żeby dostać, dostać te rolę. Więc to też jest obraz pewnych mechanizmów, które są akceptowane przez wszystkich i tego jak ten świat wygląda, o czym się oczywiście nie, nie mówiło wtedy głośno, więc to pod kątem takiego społecznego komentowania niektórych rzeczy jest film cholernie odważny. Tak, jak najbardziej i też właśnie zupełnie się go inaczej ogląda też po latach, o czym mówię po raz kolejny, ale to jest, wydaje mi się, istotne w odbiorze odsłon. Dlatego ten zarzut o nudę jest dla mnie absurdalny i w ogóle pomijający złożoność tego filmu. Bardzo się cieszę, że podkreśliłaś kontekst tego wulgarnego języka, prawda? No bo te, te kobiety są bardzo świadome tego, co ich ciało może im zapewnić, w jaki Niestety, sposób ich tak. ciało może im pomóc osiągnąć pewne rzeczy, rozwinąć się. Ale te aktorek ciało jest narzędziem też, tak nie? I te przekroczenia są tym bardziej bolesne, nie? Że one są w stanie poświęcić jakąś tam swoją osobistą niewinność, żeby tylko pozyskać oczywiście, rolę. Nie? Oczywiście. Jest. Dlatego właśnie zmierzam do tego, że ten film też świetnie pokazuje, jak kobieca seksualność czy, czy, w, czy w ogóle świadomość własnej cielesności jest mhm. wykorzystywana przeciwko kobietom. I to jest problem y, aktualny również dzisiaj. To jest problem uniwersalny, który w doświadczenie kobiecości jest wpisany od wieków, prawda? Czyli ty możesz być świadoma swojej seksualności, możesz y, uważać się za osobę, która... Y, jakby definiuje swoje ciało według tylko sobie yy, ważny sposób, a system tak. i tak może to wykorzystać przeciwko tobie, czyli może ci po pokiwać mm -hmm. paluszkiem, ty się masz za istotę It's seksualną, terrible. ok, tak. to ja to wykorzystam przeciwko tobie, ja zrobię z ciebie swoje narzędzie. I to działa niesamowicie w kontekście właśnie yy, przemysłu filmowego, dlatego ja się z tobą absolutnie zgadzam, że Tutaj jest obecna taka myśl, czy ten reżyser w ogóle chce wybrać którąś z tych aktorek. Czy dla mhm. niego to jest po prostu taka gra w kotka i myszkę, że ja tutaj... On sypia z nimi tak, po kolei, dokładnie nie? dokładnie tak. Prowokując Samantę, która tam też się pojawia. Mhm. No dokładnie ten, tak, tak. tak. Więc y, to jest wszystko wyłożone kawa na ławę. Tutaj nie ma y, w ogóle y, mowy o żadnych niedopowiedzeniach, niedosłownościach. Tutaj są mhm. wprost pokazane nadużycia władzy i kobiety, które godzą się na tą grę jakby... Y, poprzez to, że zapominają o sobie samych, że one, tak, tak, one tak. wiedzą, że one muszą pójść w to, bo inaczej yy, nie mają szans przejść poziom wyżej. Dlatego też wydaje mi się szalenie istotny ten kontekst yy, pierwszej sceny, o którym wspomniałaś, czyli jak reżyser... Yy, definiuje kobiecość w sposób inny niż sama kobieta, czyli on jest tak. wiesz, władcą... On wiele lepiej. Tak, tak, dokładnie tak, więc on jest władcą ciała, tak umysłu jest. i wszystkiego, co ciebie definiuje jako aktorkę. Powiem ci, że ja tutaj od razu pomyślałam o Nolanie, który Florence Pugh w Oppenheimerze wykorzystał tylko po to, żeby była kochanką Oppenheimera, tylko po to, żeby pokazała gołe cyski. a biedna Florence Pugh po występie w Oppenheimerze z takim namaszczeniem się wypowiadała, że ona wystąpiła Unulana, u wizjonera, to jest mm -hmm. wartość sama mm -hmm. w sobie i zobacz, jak to... Jaka klasa, nie? Różnica klasa. Tak. tak, ale zobacz w ogóle, jak to jest powiązane z tym, co oglądamy w odsłonach. Czyli, mm -hmm. wiesz, facet definiuje twoje wyobrażenie jako kobiety na ekranie, ale jest tym guru, jest tym wizjonerem, więc ja się na wszystko godzę, bo to określa mnie jako aktorkę, to jest... Absolutnie przerażające. I w ogóle ta scena tego, odgrywania tej sceny, tej, ta bardzo taka teatralna w, w emocjach, nie wiem jak tobie, ale mi się też skojarzyła z, z Bulwarem Zachodzącego Słońca i z bardzo, Glorią oj, Swanson, tak. która jest taka pysz, pysznie tak. kampowa, pysznie przerysowana. I ona tam przecież też się ściera z tym bohaterem, którego wciela się William Holden. Zresztą no tutaj też mamy osobę reżysera bardzo istotną, czy w ogóle tego lokaja, w którego chyba się trochę im wciela, z tego co pamiętam. I, I to jakoś ta emocjonalność mi się połączyła z tym, co oglądamy w postaci Glorii Swanson. Co też wydało mi się ciekawe, no bo to był przecież film, który jeszcze w takiej złotej erze Wielkich systemów produkcyjnych czy wielkich wytwórni, pokazywał, to, pokazywał to, jakim sypem jest ten. Mhm. Od początku, tak, było. dokładnie tak. <grym> Od początku. Sprawę. I to jest dla mnie fascynujące, że ten taki wiesz, pozornie nieważny, mało istotny slasher podejmuje tak ważne tematy. Więc no, nic tylko omawiać, analizować, prawda? <grym> Zostaniemy jeszcze na chwileczkę przy strajkerze. W postać strajkera wci wciela się John Vernon, bardzo taki uznany, ale też i charakterystyczny aktor, który najprawdopodobniej najbardziej jest kojarzony z roli burmistrza w Brudnym Harem. No i ten striker to jest faktycznie wyjątkowo obrzydliwy facet, pozujący trochę na takiego artystycznego guru i pod kątem prezentowania seksistowskiego charakteru branży filmowej idziemy jeszcze o krok dalej, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o wykorzystywanie tych dziewczyn pod kątem seksualnym, ale chodzi także o przemoc psychiczną. I to się nie zdarzyło chyba mm -hmm. wcześniej, żeby jakikolwiek film zaprezentował to w taki wyrazisty sposób. Mamy tutaj dwie świetne sceny. Pierwsza scena to jest ten taki trening aktorek, kiedy to strajker każe założyć Samancie tę charakterystyczną maskę świetną, starej kobiety. Świetną, dodajmy. I to to, to jest w ogóle też, za chwilkę będziemy mówić o yy, designie zabójcy, to, to, to jeszcze się tutaj porozpływamy mhm. nad, yy, nad tym, jak ta, ta maska została zaprojektowana. Ale on każe przykryć jej atrakcyjność właśnie tą wyjątkową yy, maską i mówi do niej wprost, "Uwiedź mnie, nie masz swoich atutów ale musisz być seksowna, musisz wzbudzić moje pożądanie i po finał tej sceny i to w jaki sposób Samanta zostaje tak na dobrą sprawę upodlona na oczach innych młodych dziewczyn, które są być może w rozumieniu strajkera ładniejsze od niej, to jest coś naprawdę bardzo upiornego. A druga scena, która cholernie mocno mi zapadła w pamięć, to jest ten moment, kiedy mamy dwie dziewczyny i jedna z nich musi udawać mężczyznę zainteresowanego seksualnie tą drugą. I tam mamy taki moment, jak jedna dotyka ciała drugiej. I to jest kurczę, takie niesmaczne, takie jakieś wyjątkowo obrzydliwe, hmm. bo czemu miałaby właściwie służyć ta scena? Dziewczyny ubiegają się o rolę Odry, więc do, być może pod kątem jakiegoś tam aktorskiego ćwiczenia i wbijania się trochę w, w umysł innego bohatera, żeby właściwie zareagować w konkretnej scenie, to być może, ale jednak cała atmosfera tej sceny, to w jaki sposób striker tam je naciska i, i, i przypatruje się z taką obrzydliwą lubieżnością tym, jak te dziewczyny dotykają siebie nawzajem, to jest coś po prostu, po prostu koszmarnego. No i jeszcze też a propos tych masek, no to to jest oczywiście e, jasny trop, że w przypadku aktorów, no to mamy zarówno te ujęcie dosłownych masek, jak i tych metaforycznych, nie? Kiedy, Co bardzo mocno się ko komponuje z tymi slasherowymi charakterami całości, no bo hej, slasherowi zabójcy bardzo często są zamaskowani, mhm. więc to jest takie też wodzenie trochę nie, odbiorców za nos. No ale tak, tak, tak. Te dwie sceny i ta przemoc psychiczna, która się też yy, odbywa nawet na poziomie jakichś mikroscenek. Mm -hmm. Rozmowa na schodach. O kurde. <laughs> Tak, tutaj się absolutnie dzieją rzeczy i wydaje mi się, że z twojej wypowiedzi teraz wybrzmiewa taki dowód na to, jak bardzo odsłone wykorzystują te slasherowe schematy, takie jak maska właśnie, po to, by mhm. same, samemu gatunkowi nadać jakiegoś drugiego dna, jakiejś głębi, jakiejś tezy, która byłaby sprzęgnięta z tym, co nam się wydaje, że jest slasherem. Tutaj już świetnie podkreśliłaś, że Maska jest stylizowana na twarz jakiejś upiornej, trochę takiej wiedźmowatej, starej kobiety. Starej kobiety, co w kontekście aktorek Dokładnie. No też już nam... Czego najbardziej boją się piękne aktorki? Tego, że się kiedyś zestarzeją i staną się Dokładnie, także substancja, słuchajcie, tego nie wymyśliła. To już było w slasherach. To, było tak, to już, to już było w slasherach w 1983 roku. I być może nie było podane z takim akademickim sznytem, jak w substancji, mhm. ale to również tam jest. Bo to, o czym mówisz, czyli te dwie sceny, jak i maska, pokazują, jak, jak systemowi zależy na tym, aby szczuć kobiety przeciwko sobie, żebyśmy y, nie, nie wspierały o, się, właśnie. żebyśmy... Bo to, to jest też jedno z tych pytań. Przepraszam, <laughs> tak. zaraz będziesz kontynuowała myśl, no. ale tutaj jeszcze troszeczkę cię ukierunkuję, bo to Jasne, jest też jedno dajesz. z takich pytań, które bardzo chciałam ci zadać, bo w tym Czyli wszystkim... Czyli czytamy sobie tak nie myślę, w myślach, krótko mówiąc. No, jak <laughs> zawsze. W tym wszystkim, co tutaj do tej pory powiedziałyśmy i w tym, jak bardzo ten świat artystyczny jest rozdzielony na wizję kobiecości i męskości w różnych kwestiach, to ja przez cały film zastanawiałam się bardzo mocno nad tym, gdzie to siostrzeństwo Prawda? w tym Dokładnie. wszystkim. I to, jest, I to jest to pytanie, które chciałabym w twoim kierunku skierować, bo, bo wydaje mi się, że tego tutaj nie ma. Mhm. Te dziewczyny niby się lubią, ale jest jakiś taki silny nastrój rywalizacji o względy tego reżysera, mhm. jakiejś no, rywalizacja o rolę to już swoją drogą. No ta konkurencja bardzo mocno też prezentuje z jednej strony brutalność branży filmowej, ale też i pewnego rodzaju społeczną presję, żeby być zawsze top. O nie? absolutnie nie? tak. Co ta siostra? Mhm. Gdzie ta siostra? Siostry absolutnie tam nie ma. Siostrzeństwo nie istnieje i wydaje mi się, że to działa na dwóch poziomach. Na tym bardzo bazowym, podstawowym, połączonym z fabułą, czyli dziewczyny są dla siebie przede wszystkim konkurentkami, zrobią wszystko, dosłownie wszystko, żeby mm -hmm. tę rolę dostać. I to jest fajne, bo to jest takie kinowe, filmowe, to się ogląda fajnie, to jest motyw znany z różnych filmów, więc jest czytelny, zrozumiały. No tym bardziej, że tutaj mamy też taką bardzo zimową scenerię, więc yy, naprawdę to się po prostu ogląda super, wizualnie. A na poziomie takim głębszym, mniej bazowym, to to jest właśnie to, o czym już zaczęłam mówić, czyli takie szczucie kobiet przeciwko sobie, żebyśmy się nie wspierały, no bo tak naprawdę na niczym się tak nie zarabia, jak na nienawiści kobiet do samych siebie, do, do, do siebie nawzajem, do siebie samej. Wiesz, no tutaj mamy całą branżę beauty, która zarabia na tym, że wymawia kobietom kompleksy, więc w momencie, kiedy kobieta kobiety zaczynają nienawidzić innych kobiet, no to już się robi totalnie ogromna przestrzeń do nadużyć i do kapitalizowania tej nienawiści, więc trochę ten film pokazuje te schematy, czyli kobiety są szczute przeciwko sobie jako aktorki, żeby właśnie patrzeć na siebie bardzo krytycznie, że ty nie przystajesz do pewnego wyobrażenia, ty jesteś tą staruchą w masce, ty jesteś tą, którą należy uwieść i twoja wartość wiąże się wyłącznie z twoim ciałem. Tutaj mówię odnośnie tej sceny, gdzie, o której wspomniałaś, gdzie jedna z kobiet wciela się w mężczyznę, który ma mhm. uwieść, więc jakby to jest już takie podkreślenie takiego mechanizmu, który miałby uczyć kobiety postrzegania siebie tylko w kategorii ciała, nie umysłu, nie tego, yy, co cię tworzy, tylko kim ty jesteś jako, jako ciało, prawda? I też bardzo z perspektywy męskiej, nie? Tak. żeby cały czas być atrakcyjną, tak, tak, więc tak, to tak, też tak. można tak odnieść. Żebyś Aha. ty na siebie jako kobietę patrzyła wyłącznie yy, okiem faceta wiesz, jak, jak są te... Bardzo feministyczny ten film jest, Tak, prawda? tak. I, I wiesz, umówmy się, prawdopodobnie to wyszło reżyserowi nieświadomie, to... przypadkiem, ale uważam, że te treści tam są, że one że są bardzo łatwe do, do rozczytania. Być mhm. może nie dla każdego na tym samym poziomie, ale wydaje mi się, że, że, że trudno je jakoś tam mimo wszystko całkiem zamazać. Tutaj można się też posłużyć jakimiś memami, rolkami, czy tak tego typu rzeczami, gdzie, nie wiem, faceci y, myślą, że kobiety ubierają się seksownie dla nich, a kobiety tak naprawdę ubierają się seksownie dla innych kobiet, prawda? Y, <głos> więc tutaj też trochę ten film y, bazuje na tych takich połączeniach, czyli y, w mawianiu, kobiet, że, w mawianiu kobietom, że ona musi być atrakcyjna, wyglądać w określony sposób nie dla siebie, nie żeby samej się dobrze czuć jako kobieta, tylko żeby zawsze był ten male gaze na nią narzucony. I, też ciekawa jestem twojego spojrzenia na to, ale zobacz, jak to się pięknie łączy y, ogólnie szeroko z kontekstem slasherów, y, z tym, jak kobiety w slasherach są postrzegane przez reżyserów, przez widzów. I y, mm -hmm. y, jak, z, z, jak y, albo inaczej, na jak wielu frontach kobiety w slasherach muszą walczyć, prawda? I to, wydaje mi się, w odsłonach jest... Y, tak naprawdę pokazane w pigułce. No zresztą sam fakt, że morderca właśnie posługuje się y, tą maską starej kobiety, co jest no, bardzo dosłowne, ale też, też metaforyczne w kontekście tego y, big revealu, kto tutaj tym mordercą jest. Także no, można, można naprawdę grzebać w odsłonach bardzo długo. I szalenie się cieszę, że nasz powrót jako kobiet eksploatacji przypadł właśnie na ten film. To jest to bardzo wymowne, chyba nam faktycznie brakowało tych, tych wszystkich rozkmin, ale odnośnie tej kobiecości i slashera, to ja też oczywiście mam, mam takie spostrzeżenia i też wydaje mi się to ciekawe i myślę, że też z kilku powodów, które mogą ciebie zaskoczyć, bo tak, to pojęcie płynnej tożsamości i tego jak aktorki przekształcają się w kogoś zupełnie innego, to mocno odnosi się do tych wszystkich szerowych tropów, kiedy sam morderca potrafi się przeobrazić. Tak. Nie? W, w, w normalnym, normalnym życiu, kreślę cudzysłów, jest kimś zupełnie innym, a w momencie, kiedy przywdziewa tę maskę, przeobraża się w wrzątnego krwi p, potwora. Tutaj też bardzo, fajne jest, bardzo fajnym wątkiem jest szufladkowanie dziewczyn. Bo mamy bohaterkę, która wywodzi się ze sceny stand-upowej i w odczuciu tego reżysera absolutnie nie nadaje mhm. się do dramatu. Z aktor, Wywodzącymi się ze slasherów też bardzo często było tak, że trudno im było się wybić poza ten, poza ten podgatunek horroru, też mieliśmy do czynienia z jakimiś takimi myśleniem, schematami, z ograniczeniami Oczywiście. i z tym, że dziewczyny nie miały szansy zagrać w ogóle w żadnej innej produkcji poza obrębem kina grozy. ale też i tu jestem też bardzo ciekawa tego co odpowiesz, bo... Patrząc na dobór aktorek w tym filmie, każda z nich wywodzi się z klasyków slashera i w moim odczuciu można to do pewnego stopnia odczytać jako zupełnie nowy początek dla podgatunku, bo każda z nich, która wcześniej była w jakimś znanym slasherze, nie wszystkie grały tam wiodące role, niektóre były istotnie w tle, a tutaj pojawiają się i i są inne, są zaskakujące. Nawet jeśli dla osoby takiej jak ja, one zlewają się w tę taką masę masę podobnych do siebie twarzy, to jednak można zauważyć, że się różnią między sobą. Jedna jest tancerką, druga jeździ na łyżwach, trzecia ma za sobą już sporo, sporą karierę, już taki dość ciekawy dorobek. Jedna z nich jest w ogóle też taką osobą Trochę historyczną może, co zresztą Striker też ucina, więc czy pod kątem doboru aktorek do tego filmu też czujesz to jako nowe otwarcie dla Slashera? Kurde, to bardzo ciekawe pytanie i powiem Ci, że oglądając film nie miałam takiej myśli, ale teraz mhm. wspominając sobie to, jak te kobiety były pokazane, jak charakteryzowane, w jakich scenach umieszczone, to rzeczywiście coś w tym jest i też wydaje mi się, że to pięknie spina się w ogóle z trzonem fabuły, czyli poruszaniem się na gruncie właśnie kina o kinie trochę, prawda? F mhm. Filmu o filmie w ramach filmu. Przepraszam, musiałam. I i to jest trochę jednak przykre, że mając taką głębię tematyczną, analityczną, ten film, mam wrażenie, zupełnie przepadł i naprawdę chciałabym bardzo, aby na fali Czarnego Telefonu 2 niektórzy sobie o nim przypomnieli, odkryli go na nowo, bo, bo warto, warto. Również właśnie w obrębie Slashera, co właśnie w tym pytaniu twoim się mieści, bo no mamy do czynienia z filmem z 1983 roku, czyli teoretycznie już teoretycznie jeszcze początkiem tego boomu slasherowego, ale już trochę tak obciążonym jakimś takim umasowieniem pewnych form, pewnych historii, już pewnym takim początkiem wyczerpania pewnych tematów. Więc fakt, że reżyser tutaj, tak jak słusznie zauważyłaś, wpisuje tak aktorki w jakieś wyobrażenie konkretnej bohaterki slasherowej, no też może być czymś ciekawym i takim, powiedziałabym, rzucającym nowe światło na to, kim są te kobiety w obrębie fabuły. No bo, wiesz, można zacytować, można zacytować tutaj Stanisława z 1670, że może nie wszystkie są stworzone, powiem tak, może nie wszystkie muszą być stworzone do wielkich rzeczy, ale ich obecność w, w fabule, w historii jest jak najbardziej zasadna. I, mhm. I wiesz, no jak to się łączy z naszym odbiorem, że niektóre slasher pamiętamy, niektóre gdzieś tam nam przepadły, niektóre Final Girls są tym żelaznym kanonem, a niektóre mimo, że powinny być, to nie są. Więc gdzieś tutaj taka nić połączenia mi się pojawia. Mhm, to dobrze, czyli, czyli zostawiamy to do dalszych, do dalszych rozkmin, do dalszych poszukiwań i skupmy się na czymś, co faktycznie definiuje slashe, czyli na tym, w jaki sposób wygląda nasz zabójca, a tutaj ten design, o panie, sama ta maska robi naprawdę niesamowitą robotę i też fenomenalne jest to, że tak jak większość masek slasherowych zabójców ma niewidoczne oczy, ma, bo zabójcy mają zakryte oczy, to tutaj, i to też jest myślę gdzieś bardzo postępowe i bardzo nietypowe dla tego podgatunku, mamy cały czas oczy zabójcy widoczne i te reakcje, Dokładnie. które się odbywają podczas konkretnych scen tych postępujących tam morderstw, to, to też jest takie bardzo no bardzo wyraziste i bardzo creepy. Ja po, po, po raz pierwszy, gdy zobaczyłam gdy zobaczyłam naszego zabójcę w tym filmie to naprawdę z, spauzowałam film, przypatrzyłam mu się wyraźnie i stwierdziłam, że o cholera. No, ktoś miał tutaj naprawdę świetny pomysł. Też oczywiście pod kątem komentarza dotyczącego tego lęku przed, przed starością, bo z jednej strony tak, wspomniana przez ciebie czarownica, ale też i stara, stara kobieta, Stara baba, która, nie? Znowu 1670. Tak, stara, 1670, tak, tak, tak. Ta stara baba, która już niejedno przeszła w życiu i która mści się, wymierza sprawiedliwość, bo... E, Coś, co w przypadku tego filmu jest też czy, czy, czy, czytelne, to cały czas, tak jak w klasycznym slasherze, mamy jakieś wydarzenie z przeszłości, które determinuje zachowanie tej, tej, tej, tej, tej, tego zabójcy. Tak. I to też, jest, to też jest ciekawe. Chociaż ten moment, kiedy po raz pierwszy widzimy <grytanie> w pełnej okazałości, co też jest w ogóle, ta scena na zamarzniętym jeziorze, to jest naprawdę... No, no właśnie. mistrzostwo powiem świata. Powiem że biorąc to wszystko pod uwagę, zastanawiam się, czy w naszej dzisiejszej rozmowie w ogóle spoilerować tożsamość zabójcy. Myślę, że nie. No właśnie. Zróbmy tak. wyjątek, zróbmy wyjątek, bo tutaj ten, ten twist finałowy jest podany mimo wszystko bardzo tak, nie powiem, że widowiskowo, ale tak naprawdę zaskakująco, bo ja na serio nie spodziewałam y -y. się, że to będzie konkretnie ta osoba, więc wyjątkowo bo tak jak zawsze kobiety eksploatacji spojlują, tak tym razem nie odbierzemy wam przyjemności tak, odgadywania. Dokładnie tak, mm -hmm. tym bardziej, że inscenizacja poszczególnych scen naprawdę jest fajna, widowiskowa, tak jak słusznie mm -hmm. zauważyłaś. Nawet już pomijając y, tę fenomenalną scenę na lodowisku, która jest rzeczywiście wow, no bo tutaj mamy taką kościelską atmosferę, dziewczynę. Biały dzień tak, w Tak, biały Ktoś dzień, dokładnie. horroru, pełnia słońca, cudowne, w ogóle piękne, kraj obrazy Tak, łyżwiarkę i... ubraną tak. w takie bardzo pastelowe kolory, to wszystko jest takie cute, Aha. miłe w obyciu niemalże. No i tutaj wkracza nam ta stara baba na łyżwach. Czy, czy nawet ona chyba tych łyżew nie ma, ona po prostu zsunie za naszą ofiarą. I to jest naprawdę mhm. wszystko w widowiskowy sposób podane, tym bardziej, że ta scena na lodowisku się nie kończy. I więc tak jakby jest. przeniesienie akcji dalej też nam tutaj suspens utrzymuje, bo powiem Ci, że ja oglądając ten film po raz drugi, gdzie pewne rzeczy mi się zatarły, miałam taki moment, mhm. że, że nie miałam pewności, co się wydarzy. Co się tak, dzieje. dokładnie. No, no, czy ucieknie, czy nie? Tak. Dokładnie tak. Mimo, że film już widziałam, kurczę, Więc jakby ten suspens jest odczuwalny totalnie. Dlatego nie będziemy Wam psuli, psuły, przepraszam, frajdy z odkrywania, kto jest tym mordercą, bo to, rzeczywiście może zrobić wrażenie. I powiem ci, że to, co mi się w tym finale chyba najbardziej podobało, to takie poczucie, że to nie jest koniec. Wiesz, nie na takiej zasadzie, że powstanie kontynuacja, czy coś tam, coś tam, mhm. ale, że to jest jakiś taki problem, ciężar, historia, która nie będzie, nie, nie zamknie się tylko w doświadczeniu tych kobiet, że to jest coś, od czego możemy Co wyjść wykroczy później. dalej, dokładnie. Wykroczy dalej, dokładnie tak. Aha. Dokładnie Aha. tak. Ale ty mówisz w tym momencie o konkretnie tej finałowej scenie? Tak, tak, tak. tak. O zamknięciu całego filmu? Tak. No tak, bo ja się też zastanawiałam, bo tak, tak jak zasygnalizowałyśmy, to zakończenie składa się z dwóch scen. I ta scena już ostatnia, ostatnia, to też jest taki trochę mocny, fabularny fikołek, ale też fikołek pod takim kątem, że ty jako odbiorca głupiejesz. Nie wiesz, czy to się odnosi do czegoś, co jest w przyszłości, czy może jest to jakiś rodzaj retrospekcji. No i pod tym kątem to też można odczytywać na zupełnie, w zupełnie różny sposób. Tym bardziej, że w obrębie całego tego filmu pojawia się też kilka takich scen idących bardzo w surrealizm, w jakieś Oniryczne wizje, bo przecież też mamy tam na początku scenę, kiedy Amandzie się śni ta lalka na, na drodze. W ogóle ten motyw lalki to jest też jedna z takich rzeczy, która której jest mi bardzo żal, bo ewidentnie to był pomysł Richarda Ciupki, który później został zupełnie zaprzepaszczony przez reżysera, który przejął po nim mhm. całą tę całą produkcję. I rodowód tej lalki, dlaczego ona w ogóle się pojawia, czemu jest tak istotna, no bo przy wspomnianej przez nas scenie na zamarzniętym jeziorze też Dokładnie. bohaterka odnajduje ją zakopaną. Lalka jest w ogóle też na plakacie, jak sobie Zobaczycie plakat całej tej produkcji, promujący, promujący te produkcje. Plakat jest zresztą kapitalny. Mhm. I to i mamy właśnie tę maskę staruszki, i po, po, po, przez te zasłony y, wygląda lalka. Jest, A jak się przerwę teraz? Bo ciekawa, jestem teraz, mhm. przyszło mi do głowy takie też. Y Jakaś teza, próba interpretacji. No, no, no, jasno. E, czy, no czy to taj. też lalka nie ma w jakiś sposób y, wiązać się z tym takim patronalnym spojrzeniem naszego reżysera, naszego strajkera, właśnie na te y, aktorki, które. Że co, że marionetki? Trochę, tak, o to, o to ci chodzi. I, tro A, i okay. trochę, wiesz, też często jak mają dorośli faceci, y, poszukujący partnerki wśród dużo młodych, y, młodszych dziewczyn, że oni sobie ją uformują, oni sobie ją zbudują, bo młode, tak? dziewczyny Idziesz, są okay. niedoświadczone, więc on jako ten dorosły, dojrzały facet sobie ją uformuje. Więc wiesz, w odsłonach mamy z hmm. jednej strony ten symbol lalki, który się przewija i rzeczywiście, tak jak mówisz, szkoda, że to tak, za przepaści. Tak, bo na to naprawdę. mogłoby fajne jakieś takie freudowskie, psychoanalityczne klimaty chodzić i to byłoby spoko. To, to uważam, żeby mogło fajnie wypaść. Więc z jednej strony mamy to takie patronalne spojrzenie na, na, na młodsze kobiety, jako coś, coś Kogoś, kim możemy sterować, a z drugiej strony mamy właśnie tą demoniczną, starą babę, czyli mhm. maskę boogiemana. I, i jakieś tutaj mi się jawi, jakaś tutaj mi się jawi taka przestrzeń na to takie dwoiste spojrzenie na kobietę, które bez względu na to, w którym kierunku pójdziemy, pozbawia ją podmiotowości, że kobieta staje Oczywiście. się tylko tak, pewnym tak. schematem uformowanym przez męskie spojrzenie. Tutaj w przypadku akurat odsłon przez spojrzenie reżysera. Dosłowne i metaforyczne, no bo tutaj mamy gościa, który z jednej strony decyduje o twoim być albo nie być w kategoriach takich profesjonalnych, jak i w kategoriach mhm. tego, jak ty się postrzegasz jako kobietę. Więc taka mi interpretacja lalki przyszła w tym momencie do głowy. No. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak to było rzeczywiście w tej pierwszej wersji i co Richard Ciupka chciał zrobić w ogóle z tym motywem i na ile byłoby to później no, podkreślone w kontekście finału. Niestety tego się nie dowiemy za to jeszcze możemy się na pewno przyjrzeć już tak na, na finał tej naszej, tej naszej rozmowy. Czegoś, czemuś, co w przypadku slasherów też wydaje mi się cechą bardzo ważną, mianowicie klaustrofobia. Poczucie klaustrofobii w tym filmie, bo to, to, to jest oczywiście taki no, prosty, prosty trop analityczny, no bo mamy dziewczyny zamknięte w tym, w tym domu, gdzie tam po, po poruszanie się przemieszczanie jest dość, dość ograniczone, ale nawet jeśli mamy taką scenę w lesie czy scenę z łożwiarką, to i tak to poczucie klaustrofobii tam się wkrada. A jest ono też wyjątkowo czytelne, jeśli miałabym przywołać jeszcze jakąś scenę z tego filmu, która bardzo mocno mi zapadła w, w pamięć, to ten pościg poprzez tam te, te pokoje z rekwizytami, Orany, przez te garderoby. fenomenalny fantastyczna jest ta scena, naprawdę i też bardzo, bardzo niepokojąca pod kątem tego, że cały czas to właśnie, jest to zamknięcie, jest ta ograniczona przestrzeń i jest to poczucie zagrożenia, które postępuje i że każda droga ucieczki, którą bohaterka wybierze, może się okazać fałszem, no bo tam przecież są drzwi, które po otwarciu okazuje się, że wyjścia nie ma, bo jest ceglana mhm. ściana. I to też dodatkowo właśnie podbudowuje ten niepokój i, i, i strach, który które się załącza zarówno w bohaterce przemierzającej te przestrzenie, jak i w widzu, który tak na dobrą sprawę nie wie, jak to się skończy i co jeszcze na ekranie zobaczy. I te, może to nie są jakieś tam super wielkie wizualne fajerwerki, mhm. ale powiem ci, że jednak robią robotę i ta klaustrofobia też mhm. czuje. Tak, jak najbardziej. Dlatego można żałować, że ten psychoanalityczny wątek nie poszedł trochę dalej. No bo wiesz, tak. no bo tutaj jednak ten pościg jest taki trochę psychodeliczny, jakiś, jakieś mhm. wejście w głąb siebie, swojej psychiki i natury, która jest... Czego się boimy tak, w zasadzie. Tak, nie? dokładnie i wiesz, biorąc pod uwagę to, jak bardzo tutaj jest ważny jakiś wątek teatralności, przedstawień, występowania na scenie, no to ten bieg hmm. przez właśnie te pokoje z rekwizytami jest trochę takim biegiem w głąb Króliczej Nory, prawda? Gdzie nie wiesz, Ta. kiedy tak naprawdę trafisz w ścianę i to będzie dla ciebie koniec. Kiedy w jaki sposób twoja jaźń cię zawiedzie, czy, czy wprowadzi na manowce. Dlatego no, tutaj można sobie psychoanalizować jeszcze przez kolejną godzinę, bo rzeczywiście jest, jest co odkrywać. Ale z drugiej strony jest też we mnie taka potrzeba, żeby, żeby tutaj się na koniec zatrzymać w pół kroku, żeby zostawić troszkę takie okruszki, nie? Że, że, że to jest coś, co w tym filmie znajdziecie żeby mimo wszystko ten nasz powrót do kobiet eksploatacji z którego się bardzo cieszę był nie też proszę. okraszony trochę taką tajemnicą, żeby nie wykładać tutaj wszystkich kart na stół mm -hmm. no bo mm -hmm. To jest też trochę urok takiego filmu jak odsłony, że tutaj nie dostajemy wszystkiego jasno wyłożonego. Owszem, mamy te sceny takie bardzo opresyjne, wykorzystywania aktorek pokazane bez żadnego filtra czy cenzury, ale z drugiej strony na takiej sferze emocjonalnej ten film działa w bardzo wielu, w kontekście bardzo wielu niedopowiedzeń, więc no, serio, błagamy Was, błagamy Was, nie dajcie się zwieść tym oglądajcie tak tym słowom o tym, że rzekomo to jest nudny slasher. Bo kobiety eksploatacji są od tego, żeby pokazywać Wam, że pod hasłem nudny slasher najczęściej tkwi niezrozumienie tego pięknego gatunku, a my powróciłyśmy właśnie po to, żeby wam pomóc ten piękny gatunek zrozumieć. I dodatkowo jeszcze też na pewno w tym filmie znajdziecie piękne zdarzenia natury z brutalnością i ta estetyka, którą zobaczycie na ekranie jest niemalże malarska. Naprawdę te sceny wyglądają pięknie i czuć tutaj, że Richard Ciupka ma mocne, mocną taką Mocny fokus na wizualne aspekty całej tej produkcji. No i gotycki klimat, który Marta przywołała na początku naszej rozmowy też, też jak najbardziej jest widoczny, no bo cały ten dom przypomina labirynt, w którym można się zgubić, a gdzie się znajdziecie, jeśli skręcicie w niewłaściwą stronę, no to musicie się już przekonać sami. Faktycznie zachęcamy do tego, żebyście obejrzeli ten film, tym bardziej, że no tutaj Marta mam wrażenie, że wyłuskała naprawdę no, nieoszlifowany klejnot, więc tym bardziej nie chcemy odbierać wam przyjemności z odkrywania, tylko siadając do seansu musicie też być ukierunkowani, mhm. że to nie będzie właśnie taki tradycyjny krwawy slasher operujący tylko i wyłącznie yy, przemocą, ale też tutaj znajdziecie coś innego. No to kurtyna opada i kobiety eksploatacji dzisiaj się z wami żegnają. Ale obiecujemy, <gry> że wrócimy szybciej niż powróciłyśmy w tym odcinku, bo myślę, że ta rozmowa obudziła w tak. nas tęsknotę za dalszym odkrywaniem tego, kim jest kobieta w kinie gatunkowym, w tym przypadku... Myślę, w że to tak. Myślę, że to słychać w naszych głosach i w tej ekscytacji w tym, że znowu się prześcigamy, jeśli chodzi o konteksty i, i że cudowny dialog nam tak. się wywiązuje. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo my, bo my bardzo. bardzo. Dokładnie, także kochani kochane, bądźcie z nami, podajcie dalej nasz powrót, żeby doszedł do jak największej ilości uszu i świadomości widzów szukających nietuzinkowych filmów nietuzinkowych horrorów my będziemy dostarczać wam je dalej. Także kochana Bogusiu, dziękuję, że miałam okazję z tobą porozmawiać o tym filmie. Dzie dziękuję jak zawsze było cudownie. Już nie mogę się doczekać co zobaczymy następnym razem. A dzisiaj mówimy wam cześć i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Pa pa. pa. Do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.